Witam! Jesteście wolni! A ty, coś za jeden! Jestem królewskim szamblanem, zarządcą pałacu, ale od jutra będę królem. A teraz chodźcie za mną. Szanowny pedal, jakże to. Nagrodę dostaniecie w sztabę złota! złota. <grychany> no, drogi szambelanie. Trzeba było mówić od razu, mówić od razu, mówić od razu.